Witam wszystkich w kolejnym odcinku z cyklu Biblioteka Grozy. Dzisiaj cofamy się w czasie. Zawsze w Bibliotece Grozy cofamy się w czasie z wydawnictwem CIT. Jednak dzisiaj robimy swoistą rewizytę do Króla w żółci. I Robert Chambers, który w roku 2013 został wydany jako król w żółci w zbiorze C i T w przekładzie violetty Dobosz. Tytuł oryginału The King in Yellow and Other Horror Stories. Oczywiście. To już zrecenzowałem opowiadanie po opowiadaniu, tak więc jeśli chodzi o spoilerowie, omówienie każdego z tekstów z tego tomiku, który liczył 220 stron, zapraszam do starych podcastów moich. Dzisiaj wracamy, zahaczając co nieco o tomik wydany 10 lat później, czyli W mroku i strachu Roberta Chambersa, ale zahaczając o ten tomik z wydawnictwa CIT, tak właściwie witamy w Bibliotece Grozy Roberta Chambersa w przekładzie Tomasza Gałąski, który w nowym wydaniu, w początek 1925 roku, wraz z wydawnictwem Art Rage albo Art Rage. Data wydania to luty. Tomasz Gałąska przetłumaczył na nowo, w całości, Króla w Żółci, czyli te opowiadania, które wcześniej się nie znalazły tutaj, wracają. Mianowicie, dzięki wsparciu Patronów nagrywam ten odcinek. Wracając do Biblioteki Grozy, dlatego, iż przesłuchałem w całości tłumaczenia Roberta Gałąski, Tomasza Gałąski, na audiobooku. Oczywiście mamy i audiobooka, i twardą oprawę, więc, w zależności od tego, co lubicie, to zapraszam do odpowiedniego medium. Ja natomiast CIT czytałem w papierze. Znam dobrze te opowiadania, więc teraz odświeżyłem je sobie na Legimi. I może krótkie streszczenie, co mamy w oryginalnym Królu w Żółci. W oryginalnym chciałem powiedzieć w pierwszym, bo dla mnie tutaj prekursorem jest wydawnictwo Storunia. Naprawiacz reputacji, Maska, W smoczym dworze, In the Court of the Dragon i Żółty znak. To cztery opowiadania, które w oryginalnym, nowym, teraz przepraszam, w nowym tomiku również są w tej samej kolejności. Re, reparacja reputacji, maska, na smoczym dziedzińcu, żółty znak. Więc te cztery, cztery teksty mamy i one są oznaczone jako król w żółci, czyli opowiadania, które nawiązują do sztuki teatralnej król w żółci, czyli do tekstu, który nie występuje w, tej, w tym zbiorze opowiadań, tylko wszyscy na niego się powołują. Nie mamy go jakby w całości. Ale później idzie Demoiselle Dys i właśnie ta Demoiselle Dys pojawia się 10 lat później w wydawnictwie CIT jako hrabianka Dys w 1923 roku. I teraz zwróćmy uwagę, co jest w mroku i strachu, czyli w drugim tomiku zbierającym Chambersa. hrabianka Kadys, Purpurowy cesza, Cesarz, Pasyr, Wrota Żalu, Kapitan Portu, Znak Wenus, Przypadek Filipa Helmera, Młoda Para i z samego dnia. Czyli opowiadania, które znowu nie powtarzają się w tym nowym wydaniu, bo nowe wydanie jest tym oryginalnym królem w żółci e, z, ze wszystkim co tam było czyli Demuad Proroku Proroków Raj to są jakieś takie poetyckie tekściki Ulica Czterech Wiatrów Ulica Trzeciego Pocisku Ulica Matki Boskiej Zielnej i Rue dziesięć 10 opowiadań w tłumaczeniu Gałązki plus e, posłowia e, krótkie po 5-7 minut z komentarzem e, tłumacza e, Gałązki gdzie on tłumaczy, że pewne przypisy, jakie są tutaj Chambersa, nie miały źródeł, a część on z tych źródeł pomija, a część jest jakby odszyfrowana w przypisach, ponieważ Chambers chciał wprowadzić takie swoiste zamieszanie, niepokój, jakieś takie pewne oddalenie, niepewność. I teraz, totalnie pomijam teraz wersję w Mroku i Strachu, gdzie jedno opowiadanie się zazębia. Pierwsze, hrabianka dys i kiedy ponownie zmobilizuje się, a po tym królów żółci, będzie mi ciężko zmobilizować się do wmroku i strachu. Choć to podejście niegodne tutaj kustosza tej Biblioteki Grozy. Mówię o sobie, bo, bo jestem trochę takim zapalonym miłośnikiem tej serii, gdzie krok po kroku, powolutku, powolutku brnę w to głębiej, coraz głębiej i dalej to w Mroku i Strachu muszę na chwilkę odstawić, gdyż ten nowy król w żółci mnie zmęczył. Zmęczył mnie, a pamiętam z jaką swadą kupowałem w Mroku i Strachu, mając całkiem niezłe wspomnienia po królu w który zbierał pierwsze wydawnictwo C i T, zbierało te cztery najważniejsze teksty i teraz czytam, co było po tych tekstach z Króla w Żółci, bo dalej było Księżycowy Starzec, Posłaniec, Miły Wieczór. Żadnego z tych trzech opowiadań nie pamiętam, musiałbym zajrzeć do mojego podcastu. Pamiętam jedynie, że Miły Wieczór był takim niezobowiązującym tekścikiem, jakie tutaj również się pojawiają w e, Królu w Żółci. The hrabian Dys, Hrabianka this, e, jest troszkę takim blackwoodowskim wyjściem do natury. Czyli piąte opowiadanie już z Króla w Żółci oryginalnego. Opowiada o jakimś wędrowniku, który trafia do jakiejś nie krainy, tylko jakiejś takiej zatoczki, jakiejś takiego zagajnika, gdzie spotyka pewną kobietę. Mamy to opisane rodem z jakiejś baśni, bajki, coś takiego, taki magiczny magiczny trochę klimat, natura hojnie opisana niczym u Blackwooda. Jednak Blackwood bardziej stawia na grozę, a tutaj w tej Demoaldes jest bardziej taki właśnie aromat jakiegoś takiego może nawet realizmu magicznego, chociaż to jeszcze przecież nie jest realizm magiczny. Dalej, w Raj to krótkie teksty, krótkie, krótkie wiersze, choć w audiobooku brzmi to jak wiersze. Rozmawiałem z kolegą z podcastowa i mówił mi, że to... Nie wygląda jak wiersze w wersji papierowej. Nie widziałem tego w wersji papierowej. Ja tutaj będę się odwoływał do audiobooka i to był świetny przerywnik. Ten w raj, muszę powiedzieć, że troszkę tak jak na jakimś mini recitalu Chambersa. Dobrze zrobione pauzy. Czuć, że jakby ten jeden wiersz oddzielony jest od drugiego wiersza. To są różne tematy. To jest coś takiego, jak ja bardzo miło wspominam w fantastyce. Kiedyś robili taki... Konkurs, gdzie czytelnicy mogli nadsyłać swoje propozycje, gdzie mówiono o tym, że um... przepraszam, że się rozproszyłem, ale widzę, że tam, gdzie zaparkowałem samochód, to grasuje jakiś świr, który yy, wycieraczki podnosi. <ścoughs> I właśnie podniósł mi wycieraczki. Yy, więc ten konkurs, to był konkurs na opowiadanie grozy na 100 słów pamiętam mastercą co tam coś też napisał, nie tyle na konkurs, co jakby, żeby zainicjować, to, to tak z pamięci mówię, nie, nie trzymajcie mnie za język, dokładnie. I tam właśnie były takie teksty, gdzie ta groza była budowana w bardziej poetycki sposób. Więc ten proroków raj, ja tutaj bym pochwalił. I to, co dostajemy ponad to wszystko, czyli ulica Czterech Wiatrów, ulica Trzeciego Pocisku i ulica Matki Boskiej Zielnej, ja to na audiobooku myślę, że przez Słuchałem dwukrotnie pod rząd, żeby mi się to wszystko ze sobą nie zlewało, nie... No żeby to po prostu jakoś zapamiętać, a teraz jak nagrywam dwa tygodnie po wysłuchaniu audiobooka, jest jeszcze gorzej. Po prostu wszystko to mi jakąś taką maligną zasnuwa obraz w głowie, choć pamiętam, że dobrze się tego słuchało. Więc skoro jesteśmy przy chwaleniu samego, lektora, to posłuchajmy jak on to czyta. Jak zaczyna się na przykład żółty znak? Gdy po raz pierwszy ujrzałem owego stróża był zwrócony do mnie tyłem. Nie poświęciłem mu uwagi więcej niż komukolwiek innemu, kto owego ranka wędrował po placu Waszyngtona, a gdy zamknąłem okno i odwróciłem się z powrotem do pracowni, zupełnie o nim zapomniałem. Późnym popołudniem, że dzień był ciepły, znów podniosłem dolną część okna i wychyliłem się, by odetchnąć świeżym powietrzem. I tutaj nie bez kozery puszczam żółty znak, dlatego iż uważam, że jest to opowiadanie najlepsze z całego tomu i również lepsze niż naprawiać reputacji. Natomiast, jeżeli będziecie słuchali tego na Legimi, to ja już się poskarżyłem Michałowi, że brakuje tutaj opowiadania Maska. Maska, która jest w CIT i Maska, która jest owszem w papierowym wydaniu Artrage. Natomiast okazał się pewien zwrot akcji, że w opisie jest reparacja reputacji, rozdział drugi, rozdział trzeci, rozdział pierwszy, rozdział drugi, rozdział trzeci, rozdział czwarty. No i kiedy ja zacząłem od nowa słuchać te, tej, tej, tej książki, to kiedy kończyłem to, bo pamiętałem właśnie, że naprawiać reputacji jest w takim no... Dobrym rozpoczęciem, chciałem to sobie zostawić na deser, to okazało się, że pod rozdziałem pierwszym kryje się... Maska. Kamila. Winieneś zdjąć już maskę, panie? Nieznajomy. Czyżby? Kamila. Czas już ku temu. Prócz ciebie wszyscy zdjęli już przebrania. Nieznajomy. Nie przywdziałem maski. Kamila. Z przerażeniem na stronie do Casildy. To nie maska? Nie maska? Tutaj oczywiście wiele tych opowiadań rozpoczyna się jakimiś cytatami, mottami i dopiero potem przechodzimy do mięsa. I Maska też jest świetnym opowiadaniem. Um, więc w Legimi, jeżeli będziecie chcieli kupić audiobooka, to nie przejmujcie się, gdyż wszystkie opowiadania tutaj są, ale Maska nie jest opisana. Idźmy dalej. Rubare, przepraszam bardzo, ale po dwóch tygodniach to wszystko zlewa mi się jako roman sidła z lekkim posmakiem humorystycznym. I dobrze się tego słucha. Jako fan literatury grozy możemy zajrzeć, co innego też się pojawiło na tych kartach króla z żółci, nie jest to żaden zagubiony gral. I właściwie nagrywam tę audycję po to, żeby nie omawiać każdego opowiadania dokładnie, ale właściwie żeby trochę tak pójść na przekór temu hype'owi, który się stworzył wokół Króla w Żółci. Zapoczątkowawszy przez True Detective ja sam byłem zafascynowany Karkosą, Królem Żółci co to będzie, panie kochany? I Cieszyło mnie, kiedy wydawnictwo CIT wydało te cztery teksty i również też miałem pewien niedosyt. Jednak z perspektywy czasu okazało się, że e, wydawnictwo Dobry zrobiło ruch, gdyż ta pierwsza edycja Króla w Żółci, jedyne to, co, czego jej brakowało, to to, co dostaliśmy 10 lat później na pierwszym miejscu w tomie W Mroku i Strachu. Bo ta hrabianka dys, pomimo, że jest bardziej taka efemeryczna, taka właśnie nastrojowa, taka coś jakbym porównał teksty do Mickiewicza, trochę to jest taki romantyzm, to... Jednak ma to pewien taki nastrój niesamowitości I, i to powinni oni jeszcze wrzucić do króla w żółci. E, natomiast to wszystko, co jest w wydawnictwu Art Reage, w tym wydaniu, to bardziej powiedziałbym jest taka sztuka dla sztuki i takie już, no nie chcę użyć tego słowa, ale takie no, no dobrze, y, takie onanizowanie się, że mamy wszystkie teksty, <laughs> to, to taki kronikarski obowiązek i oczywiście jestem na tak, bo sam też to chciałem zobaczyć i sprawdziłem, ale bardziej nie denerwuje mnie to, że oni to wydali, tylko co innego trochę. Nie wiem dlaczego, ale w mojej bańce ludzi, których śledzę, nagle właśnie ten Chambers się pojawił i to właśnie w tym nowym wydaniu. Oczywiście na pewno okładka minimalistyczna w tym nowym wydaniu z jakimiś takimi drzewkami, takie słomki na białym tle, dwa kolory, to minimalizm dobrze się sprzedaje i wynosi tę literaturę na poziom wyżej przynajmniej w oczekiwaniach czytelnika. Więc, jak widziałem, że ludzie kupują nagle tę książkę i pokazują swoje podobizny, selfiaki, jak czytają tego Chambersa, to nawet napisałem do jednej takiej osoby, że ja już nagrałem tam kiedyś podcast, że zapraszam, że to już wcześniej było wydane i że to jest świetne wydawnictwo CIT. No i ta osoba jednak chciała całość, całość. I to mnie boli właśnie, to mnie boli, że ludzie pomijają to wydawnictwo CIT i sięgają po coś, co no, nie jest y, jakościowo y, dobre, ale dlatego, że jest ten hype i dlatego, że jest y, hype budowany na True Detective oraz na tym, że to jest nowe tłumaczenie, jakby to stare miało jakiekolwiek wady. No nie ma wad to stare tłumaczenie y, pani Wiolette Dobosz. Y, natomiast to nowe tłumaczenie ma też swoje zalety, plus to, że są te brakujące teksty. No ale przecież, czy ktokolwiek oglądając True Detective oczekiwał takich tekstów jak em, na przykład właśnie historia mężczyzny, który zakochuje się w facecie, e, przepraszam, <głos> w kobiecie, co nie ma żadnego związku z grozą, która tam wcześniej była w, na tych czterech pierwszych opowiadaniach i tym bardziej z detektyw i z tymi nawiązaniami do Karkosy i, i, i do tych takich e, krain rodem z Lovecrafta trochę. I do Lovecrafta to już w ogóle nie ma znaczenia żadnego. Więc ja obawiam się, że ci, którzy kupią całą książkę, to przy dobrym rozpędzie przeczytają połowę, a potem mogą trochę zwolnić, zwolnić i może ktoś nawet do końca nie doczyta i będzie zniechęcony do starej grozy rodem z biblioteki CIT. I właśnie tutaj może dochodzimy do takiego problemu troszkę jak um, miał całe życie Philip K. Dick, znakomity pisarz science fiction, który wydawany był w paperbackach z okropnymi, palpowymi, swoją drogą też fajnymi, okropnymi mówię w kontekście literatury wysokiej, do którego Dika teraz się zalicza do tego, jednego z najlepszych, naj, na, najlepszych pisarzy science fiction w historii tej, tejże literatury, jako krok, krok milowy, Dostojewski science fiction, no to on y, głodował przez całe życie, właśnie przez to, że y, miał mało pieniędzy z tego. Więc Tutaj mamy troszkę podobne, ponieważ no, no nie, nie oszukujmy się, okładki w wydawnictwie CIT to nie jest szczyt współczesnego designu i sprzedaży. Tak? No, no, ta nowa książka z wydawnictwa Artrage no, jest na poziomie o wiele wyższym i edytorskim, i jakościowym, wizualnym. Ale cóż z tego, przecież czytamy litery. Dobrze, że jest ten audiobook, bardzo się cieszę, gdyż łatwo można sobie to przypomnieć. I właśnie, no po to sięgają ludzie, którzy bardziej siedzą w detektywie, True detektyw, bo jest to jakoś tak, no właśnie, pamiętam tych ludzi, których śledziłem na jakichś mediach społecznościowych, że Czytają literaturę mainstreamową bardziej, poważną jak to się mówi i do tego mainstreamu jakby wchodzi ten, wchodzi Chambers z Królem w żółci. Troszkę narzekam, troszkę może dziaduję, ale no nie dziaduję, nie dziaduje, bo tutaj jest bardzo duża rozbieżność jakościowa pomiędzy tymi tekstami w mojej opinii, czyli Reparacja Reputacji na Smoczym Dziedzińcu. Bardzo dobry tekst, uważam, pokazujący grozę kościołów, jakichś takich miejsc, spotkań kultu religijnego. Też taka niesamowita atmosfera, którą, która mi troszkę właśnie koresponduje z z którą już opisałem. Żółty znak, no to jest najlepsza opowieść o malarzu, który maluje w swoim w gabinecie, modelkę, i za oknem y, dostrzega coś dziwnego. I, I to powoli zaczyna wchodzić do jego y, życia osobistego. I, i, I ten król w żółci tutaj tytułowy najlepiej chyba wybrzmiewa. Reparacja reputacji to jest taka <coughs> trochę social, social fiction, political fiction, która troszkę według mnie jest za długie to opowiadanie, ale to już no kiwoko. Jest pomysł ciekawy. Proroku w raj. Ciekawostka, bardzo też fajne 7 minut podczas słuchania. No i, i co dalej? No i kochani, i, i dalej są te takie romansidła z lekkim, e, humorystycznym akcentem. E, to pierwsze jest jeszcze tam coś nie, niesamowitego jest, ale po prostu, m, czy warto tyle czasu poświęcać, to odpowiecie sobie sami, jak e, dużymi e, jesteście fanami czy to grozy, czy to historykami bardziej, bo jeżeli jesteście fanami grozy, to zamiast ponownego wracania do króla w żółci, może warto sięgnąć po tomik w mroku i strachu, gdzie już zakładam i teraz z doświadczenia, skoro do króla w żółci wydawnictwo CIT wybrało teksty stricte grozowe, to również i do mroku i strachu musieli przejrzeć inne teksty Chambersa i wybrać te może perełki, nie wiem czy jakościowo dobre, ale przynajmniej tematycznie dobre, tak? dobre pod kątem nie wiem, fabularnym, gdzie te wątki, wątki rodem z horroru jakoś się nam tutaj pojawiają tak jak Maska no, maska w ogóle Maska i Gabinet Figur Woskowych Myjernika e, na przykład film Gabinet Figur Woskowych z Vincentem Price'em z lat 50 to koniecznie Maskę też polecam właściwie chyba moje ulubione teksty z tego wszystkiego to jest Maska i Żółty Znak tytułowy e, więc no wiadomo w ogóle to nowe wydanie jest droższe niż cały czas obecny na rynku CIT, którego możecie kupić tam gdzieś za około 20 zł, to nowe kosztuje 50 no i naprawdę mm, mam takie wrażenie, takie, takie, takie starcze już jakby to powiedzieli co niektórzy, że, że czy ktoś to kupuje po to, żeby pokazać, że jest fanem True Detective, bo może to jest właśnie kierowane pod wciąż istniejących fanatyków i miłośników, do którego sam się też zaliczam, oczywiście jeśli chodzi o pierwszy sezon yy, tego sezonu miłośników. Yy, yy, yy. I też miałem taki ból, że aha, no to trzeba będzie to znowu kupić. Całe szczęście mam abonament w Legimi, pojawiło się to, przeczytałem to i po przeczytaniu jakoś nie mam ciśnienia, aby mieć to na półce. I paradoksalnie najciekawszym według mnie doświadczeniem z tego nowego tomu jest posłowie tłumacza Gałązki Tomasza i to dlatego najbardziej wartościowego fragmentu według mnie warto sięgnąć po nowe wydanie, czy to w wersji audio, czy to w papierze bo jest to jakiś ciekawy esej o twórczości Chambersa plus na drugim miejscu te wiersze proroków raj, które spacerując wokół jeziora w jakimś lasku wyśmienicie mi się tego słuchało wyśmienicie. więc na zakończenie ja nie będę wystawiał żadnej oceny, tylko będę wracał do domu dźwięków który jeszcze mi połowa została ale dużo dużo w sieci się mówi teraz o tym Chambersie i czy warto? No właśnie, czy to są wyżyny wydawnictwa CIT, Chambers przepraszam, może nie tak powinienem ujmować temat, czy to są wyżyny tej starej retrogrozy? Nie wiem żółty znak? Tak Maska jest troszkę taką wariacją na temat pulpy po prostu dobre opowiadanie grozy. Reparacja reputacji jest czymś rzeczywiście bardziej ambitnym, coś sięgającym pod political fiction, ale inne rzeczy powiedziałbym, że to jest takie 5 czasami na 10, 6 na 10. O, po prostu dobre rzemiosło z przebłyskami geniuszu w pewnych momentach. Szczególnie jeśli chodzi o wymyślenie tej księgi i tego króla w żółci, te, tej sztuki i y, y, y, y tego takiego odwoływania się do czegoś, co nieznane. Tak jak później Cigaret Burns y, też pewnie inspirował się tym Carpenter, że mamy jakiś tekst, który jest gdzieś daleko, y, ludzie boją się go przeczytać, tutaj niektórzy przeczytali go i zwariowali. Ym... No ale właśnie też, też to, co bardziej wyszło w, w audiobooku, to jakby jeśli. No dobra, no, skrytykuję jeszcze Chambersa za to, że, że jakby nie ma takiej płynności narracji. Ja pamiętam, że jak 10 lat temu właśnie czytałem Chambersa w papierze, to, to ja musiałem jakby dwa razy wracać i, i, i czytać ten tekst z wielką, ogromną uwagą. Ta narracja nie płynie. No wiem, że porównywanie tutaj do nowoczesnego pisarza Stephena Kinga i, i ostatniego zbioru Im Mroczniej, Tym Lepiej, który po prostu się wsiąga, wsiąka, wsiąka jak, jak wlotne piaski, to nie ma sensu, ale no nie mam tak na przykład z Shile e, Dom Dźwięków, e, też Stara Groza. E, no nie ma tak z Blackwoodem na przykład, więc, więc ten Chambers to nie jest coś takiego, co ja bym dawał na pierwszą flankę walki o przypróżoną e, o ogro, grozę, o honor, o zachęcanie wszystkich. E, rzucajcie się ludzie, bo obejrzeliście True Detective. Tylko raczej jakieś starsze teksty bym um, inne polecał, no chociażby, wiadomo, Lovecraft, M.R. James, Arthur Machen, Oliver Onions, um, może um, Erkman Ch Hatrian um, i na przykład Blackwood oczywiście. Um, więc Chambers jestem na tak, ale muszę trochę ponarzekać, żebyście wiedzieli jakby o co mi chodzi. I na koniec chciałem puścić wam malutki fragmencik tych wierszy, pożegnać się z wami, dziękując patronom za wsparcie, audycja skóry na Patronite, skóra, Patronite łamane przez skóra, zapraszam wrzucić parę groszy, to co teraz przewiduję w najbliższej przyszłości to zakończenie tomiku Dom Dźwięków. A co później będę na bieżąco Was informował na grupie dla patronów, gdzie ostatnio wleciała wideorecenzja komiksu, może też trochę książki dla dzieci pod tytułem Mały drewniany robot i księżniczka z pieńka Toma Galda, czyli brytyjskiego rysownika komiksiarza. Bardzo ciekawa rzecz. No a teraz posłuchajmy jeszcze, w, bar, w wykonaniu dobrego, rzetelnego, bardzo dobry lektor. Tutaj ja się nie miałem do czego przyczepić, zarówno jeśli chodzi o wymowę zagranicznych e, słów e, po francusku, jak i pauzy, jak i nadanie tego humorystycznego, takiego zwiewnego nastroju na tę na całą drugą połowę. Słuchanie tych, tych takich romansików to była przyjemność dzięki, właśnie moim zdaniem, dzięki temu lektorowi. Więc i tutaj nawet sobie jeszcze zaznaczyłem zakładkę na Legimi e, fragmentu w opowiadaniu... E, rozdział drugi, 4 marca to czytałem, gdzie tutaj lektor wszedł na taki poziom trochę komizmu, że ja robiąc kluski i słuchając Chambersa, przepraszam, ja chyba wtedy tarłem ziemniaki na kluski. No to nie powiem, że sobie utarłem palca, ale posłuchajcie, jak on to dobrze i śmiesznie robi. Acji. Doprawdy łaknąłem krwi tego monstrum, zdolnego grać doksologię z przydatkiem akordów molowych, na które pozwoliłaby sobie może ćwierć najmłodszych uczniów muzyki. Sądzę, że wspomniany kapłan był zacnym człowiekiem, kiedy jednak zawodził i rzekł pan do rzesza pan jest mąż waleczny, wszechmocny, imię jego i się rozgniewa zapalczywość moja na mnie i wygładzę je Zawsze zastanawiałem się, ile wieków będzie musiał pokutować w czyśćcu za taki grzech, a kto kupił budynek? Dokładnie. Niektóre kazania właśnie są tak zmanierowane pod kątem dykcji, <głos> że, że chambers tutaj dobrze pisze, że nie jeden ksiądz może zniechęcić kogoś do na przykład do katolicyzmu czy dochodzenia do kościoła, słuchając tego, tej, tej próbki, tego dźwięku, ale to jest opowiadanie. Kurczę, no nie jest zaznaczone, z którego to jest opowiadania, zakładka, ale chciałbym jeszcze wam pokazać fragmencik, e, fragmencik proroków raj, proroków raj. raj. Tylko ta zgraja, co ni wina, ni miłości nie uznaje, w proroków raju może gościć. Strach tedy, że proroków raj tak pustym będzie, jak dłoń tego człowieka, co wśród uczty pości. Studio, szukaj jej po świecie, oznajmił z uśmiechem. Bo cóż mówisz mi o świecie, odparłem. Mój świat jest tu, między tymi ścianami, pod szybą sufitu. Tu, pośród złoconych flasz i tępych kling wysadzanych klejnotami, wśród spełzłych rami, płócien, czarnych skrzyń i krzeseł o wysokich oparciach, rzeźbionych staroświecką modą i malowanych błękitem i złotem. Na kogo tu czekasz? Zapytał ja zaś odrzekłem. Rozpoznam ją, gdy przyjdzie. W moim kominku język płomienia szeptał sekrety bielejącym popiołom. Z dołu od ulicy dobiegały mnie dźwięki kroków, głos, śpiew. — Na kogo więc tu czekasz? — zapytał. — Ja zaś odrzekłem. — Rozpoznam ją. Z ulicy w dole kroki, głos, śpiew. Ja zaś znałem tę piosenkę, ale kroki i głos były mi obce. — Głupcze! — zakrzyknął on. — Piosenka ta sama i tylko upływ lat. Odmienił głos i krok. W kominku język płomienia szeptał nad bielejącymi popiołami. Nie czekaj już, bo te przyniosłem mimo. I kroki, i głos z ulicy na dole. Na kogo więc czekasz? Uśmiechnął się on wtedy. Szukaj jej po świecie. Mój świat jest tu, odparłem. Między tymi ścianami, pod szybą sufitu. Tu, pośród złoconych flasz i tępych kling wysadzanych klejnotami. Wśród spełzłych ram i płócien, czarnych skrzyń i krzeseł o wysokich oparciach, rzeźbionych staroświecką modą i malowanych błękitem i złotem. Zjawa. Tak, i teraz zaczyna się kolejny minitekścik, miniaturka, powiedziałbym. Zjawa przeszłości nie chciała już iść dalej. Jeśli prawdą jest, że znajdujesz we mnie przyjaciółkę, westchnęła, zawróćmy po społu. Tu, pod letnim niebem, zapomnisz. Przygarnąłem ją mocno, błagałem, gładziłem, schwyciłem ją, blady z wściekłości, ale się oparła. Jeśli prawdą jest, że znajdujesz we mnie przyjaciółkę, westchnęła, Zawróćmy w Zjawa przeszłości nie chciała już iść dalej. I teraz ja chciałbym podać, kto jest lektorem i niestety na Legimi jest to chyba nie podane, gdyż przeglądam i przeglądam szczegóły. O, jest lektor Andrzej Hausner, 8 godzin 10 minut i te 10 minut to jest ten materiał dodatkowy Tomasza Gałąski. Moje podcasty na konglomeracie Witam w kolejnym wydaniu Ukazały się 3 lata temu Czyli lipiec 2021 I mamy dwa osobne podcasty Właśnie o tym pierwszym wydaniu Z wydawnictwa CIT Podzielone to jest na dwie części W pierwszym omawiam Król, teksty z Króla w Żółci, W drugim podcaście omawiam te pozostałe teksty. Więc teraz dostaliście trzeci odcinek o Chambersie ode mnie. A jeszcze jest odcinek Michała z Agnieszką w Skarpę Noctem. No i kiedyś mam nadzieję będzie jeszcze pewnie ze dwa odcinki o Chambersie na temat w mroku i strachu. ok tyle na dzisiaj ode mnie. To miał być krótki podcast, a wyszło 35 minut, no ale tak trzeba było zrobić takie podsumowanie i powrót do Chambersa. Dajcie znać, którą formę Wy wybieracie, którą książkę wykupujecie, którego Chambersa, w którym wydaniu Wy będziecie chcieli czytać i dlaczego. I też jakie są Wasze wrażenia po Chambersie. No, bo podejrzewam też, że, że, że nie wszyscy do Chambersa przyszli z True Detective. Ci, którzy siedzieli w Lovecrafcie, to oni już mogli słyszeć wcześniej. Okej, okay. do usłyszenia w przyszłości, bądź do zobaczenia na moim kanale Żarłok TV na YouTube. Cześć.